Witam wszystkich. Ja mam na imię Waldek. Jestem uzdrowionym alkoholikiem. Od razu chciałbym wyjaśnić, że nie jestem żadnym specjalistą od kroków. Nie jestem żadnym znawcą wielkiej księgi czy programu. Jestem po prostu alkoholikiem, który 10 lat temu odkrył sposób, jak wyzdrowieć ze śmiertelnej choroby, która mnie zabijała. Tak pokrótce powiem że chorowałem ponad 30 lat na tą chorobę. Choroba rozwinęła się już do takiego stopnia we mnie, że no nie było innej drogi jak tylko umrzeć, ale umrzeć się też bałem, bo to cierpienie związane z rozwojem mojego alkoholizmu było tak ogromne, że bałem się przejść, bo myślałem, że przejdę na tamtą stronę właśnie z tym cierpieniem. W tym stanie można powiedzieć diagonalnym. Dzięki łasce Boga, którego odkryłem w czasie stawiania kroków, dzisiaj od 10 lat nie ma we mnie żadnych objawów alkoholizmu, czyli tego stanu cierpienia, który, na który musiałem pić alkohol, brać narkotyki czy prochy, czy robić różne rzeczy, które na chwilę oderwały mnie, odrywały mnie od tego bólu, tego cierpienia egzystencjalnego, jest, który jest objawem, między innymi objawem alkoholizmu. W tym stanie, tak jak mówię, agonalnym trafiłem na detoks. Detoksu trafiłem od razu na terapię. Kolejną z wielu, które przeszedłem, a które od razu powiem nie, nie sprawiły nic, że dowiedziałem się co mi jest, że dlaczego umieram, dlaczego nie chcę przestać pić i nie mogę tego zrobić. I tak wchodząc na dyżurkę, rejestrując się na tej kolejnej terapii, ktoś przyniósł książkę, w której był program, czyli książkę Anonimowych Alkoholików, znaną pod, znaną, znaną pod nazwą Wielka Księga. Wypożyczyłem ją sobie i tak zaczęła się moja Całkowita przemiana. Tak zaczęła się całkowita zmiana mojej psychiki. Yy, zacząłem czytać tą książkę, oczywiście nie rozumiałem z niej nic, ale coś emanowało, coś mi mówiło, że jeśli zrobię dokładnie to, co jest napisane w tej książce, to będę szczęśliwy, pomimo tego, w jakim stanie jestem teraz, że jeśli dokładnie Zrobię, co jest napisane w tej książce. Jeśli dokładnie, że tak powiem, zastosuję w swoim życiu doświadczenie innych ludzi, którzy podzielili się właśnie swoim doświadczeniem w tej książce, czyli w programie, mogę być szczęśliwym człowiekiem. Moim jedynym celem było nigdy więcej, czy w ogóle na początku było wyjść z tego potwornego cierpienia, na które nic nie działało, bo ja wypijałem no, litr, dwa litry wódki, brałem garść prochów, to mnie tak kładło powiedzmy na podłogę na 2 trzy godziny, ale kiedy świadomość wracała, już nie mogłem żyć, że to cierpienie było takie samo jak, jak przed piciem, czy zresztą ja już piłem cały czas później, bo nie mogłem już bez alkoholu funkcjonować w ogóle, a później już ten alkohol nie dawał żadnej ulgi. Tak samo jak, jak prochy zapijany tym alkoholem. I tak zaczęła się moja przygoda. Bardzo szybko dowiedziałem się właśnie z programu, co mi jest, dlaczego nie mogę przestać pić, dlaczego jestem bezsilny wobec alkoholu, dlaczego nie mogę pokierować swoim życiem, dlaczego nie kieruję swoim życiom. Właśnie program po tych 30 ponad latach, jako pierwszy wyjaśnił mi tak naprawdę istotę mojej choroby. Wskazał mi, pokazał mi, Mało tego, mogłem na faktach z przeszłości zidentyfikować w sobie właśnie objawy alkoholizmu. Dlatego tutaj muszę to powiedzieć, muszę o, o tym wspomnieć, że jeśli ktoś zauważa w sobie jakieś problemy, tak jak ja, że coś jest w moim życiu nie tak i podejrzewa, że jest to alkoholizm, Pierwszym krokiem w ogóle do wyzdrowienia, do, do zaczęcia tej drogi jest dowiedzieć się, czy jestem alkoholikiem. I ostrzegam tutaj nie na bazie terapii, nie na bazie, nie na bazie pani Basi terapeutki, czy pana Janka terapeuty, czy jakiegoś innego psychologa czy psychiatry, ale właśnie na bazie programu 12 kroków. Ten program jako jedyny, jedyny wskazuje istotę moich problemów. Mało tego, yy, wskazuje również rozwiązanie moich problemów, czyli mówiąc krótko, wyzdrowienie z alkoholizmu. I teraz tak, bo temat jest dość długi. Powiem jeszcze tylko tak w przedmowie do kroku piątego, że yy, żeby wyzdrowieć z alkoholizmu trzeba zdobyć wiedzę. Bez tej wiedzy nie, ma, nie mamy żadnych szans. Też tutaj uprzedzę, że będę wiele razy mówił w formie my. Co, jak tam wielu na mitingach słyszało, że nie wypowiadamy się, mówimy tylko o sobie. Jest to bzdura, jest to przy, przyniesione do naszej wspólnoty właśnie zalecenie terapeutyczne, kiedy terapeuta zabrania właśnie mówić czy pytać go o, o rzeczy ważne. Jak Wielka Księga na samym początku, na samym wstępie piszę: my, anonimowe alkoholicy, więc ja zawsze y, kieruję się tym, co piszę w Wielkiej Księdze. Mało tego, zawsze pytam moich podopiecznych, czy w razie, jeśli ktoś mnie poprosi, żeby się podzielić moim doświadczeniem, czy mogę y, mówić też w jego imieniu. Oczywiście ta, tą zgodę dostaję, więc jeśli ktoś tutaj będzie w jakikolwiek sposób zdziwiony, że będę mówił my tak będę mówił my. Yy, yy, wracając do tego, że żeby wyzdrowieć z alkoholizmu, trzeba, trzeba yy, posiąść wiedzę i to powiem nie mało. Ta wiedza jest nam udostępniona w bardzo dobrej formie właśnie yy, w programie 12 kroków Książce Anonimowe Alkoholicy. Tam jest 144 strony yy, wszystkiego, o co musimy wiedzieć, żeby wyzdrowić z alkoholizmu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na przykład nie możemy iść do specjalisty i on coś powie, coś zrobi, tak jak jest to w przypadku na przykład terapii osób, no, które korzystają z pomocy te, terapeuty, no i on jakoś im tam coś robi, coś mówi i to się dzieje. W, naszym, w moim przypadku, w przypadku alkoholika, to nie działa, bo cała praca, cały mechanizm pracy ja muszę wykonać sam. Czyli można powiedzieć, że każdy z nas musi się Stać w swoim przypadku lekarzem, stać się specjalistą, bo program on daje nam wytyczne, on daje nam y, konkretne narzędzia, ale zastosowanie tych narzędzi, y, zastosowanie tej wiedzy w praktyce y, jest y, tylko i wyłącznie naszą sprawą. Nie może być takiego czegoś, że tak jak wielu, wiele osób, wiele osób y, cierpiących dzwoni i prosi tak naprawdę, zrób coś, to wtedy ja się dobrze poczuję. W przypadku alkoholizmu nie ma czegoś takiego. W ogóle nigdy na świecie nie było czegoś takiego. Jest to kolejny fałsz, który przyjęliśmy od świata, że jeśli ktoś coś zrobi, coś powie, będzie miły, uprzejmy, wtedy ja się będę dobrze czuł. Nic bardziej mylnego. Dlatego tutaj od razu chcę się podzielić moim doświadczeniem, żeby wyzdrowić z alkoholizmu, trzeba zdobyć sporo wiedzy. Oczywiście ta wiedza jest dostępna w programie, także z tym nie ma problemu, ale żeby tą wiedzę przyjąć i wykorzystać w swoim życiu, niezbędny do tego procesu jest też drugi alkoholik, tak zwany sponsor. Może niefortunne słowo, ale jest to drugi alkoholik, przyjaciel nasz, z którym wspólnie zdrowiejemy, a który gdzieś już troszkę w, tym, w tej drodze poszedł dalej i będzie nam pomocny yy, od spraw może takich bardziej technicznych, ale to nie on sprawi, że z nami się coś stanie. Ja zawsze, kiedy zaczynam pracę z moimi podopiecznymi, ostrzegam, że ja jestem nikim. Mnie tu nie ma, ja nic nie znaczę. Ja jestem y, z takim y, słupem, który wskazuje kierunek, w którym iść. Nie? Także tutaj, żeby każdy zrozumiał dobrze, że jeśli y, pragnie wyzrobić z alkoholizmu, czy myśli o tym, ta cała praca yy, skupia się na nim, nie? Oczywiście yy, program jest cudowną rzeczą, jest wspaniałą drogą. Program yy, niesie za sobą cudowne rzeczy, jak wolność, jak spokój, jak yy, pozbycie się wszelkich problemów. Yy, ja praktycznie od wielu, wielu lat, można powiedzieć od samego początku, ja przestałem mieć problemy. Ja w moim życiu nie istnieją problemy żadne, bo też dowiedziałem się, też pozbyłem się tego fałszywego przekonania, że problemy tworzą się na zewnątrz. Nie? Że na przykład moja żona jest problemem, że jej zachowanie, czy innych ludzi, czy mojego szefa. Jest to wzdura totalna, jest to kolejna, kolejny fundament kłamstwa, kolejny fundament fałszu, na którym budujemy swoje cierpienie, właśnie żądając od świata, żeby był jakiś. Taki, jak nam się wydaje, żeby był, to wtedy my będziemy się dobrze czuli. Nic bardziej mylnego. To może tak, tak na wstępie, że zachęcam bardzo do tego, żeby jeśli ktoś mówi o programie czy myśli o programie, żeby no, posiadł tą wiedzę nie? i żeby też szukał kogoś, kto, kto żyje, kto mówi, kto pracuje Yy, właśnie na tym na tym programie, bo jak wielu z nas wie, nasza wspólnota przyjmuje pod swoje skrzydła, że tak powiem, wszystkie osoby. Nawet te osoby, które nie myślą o, o, o przestaniu yy, zaprzestaniu picia, czy już nie mówię dalej o wyzdrowieniu z tego alkoholizmu, po prostu przyjmuje wszystkich. Także tutaj... Yy, łączenie wspólnoty, że jeśli będę chodził do wspólnoty, to wyzdrowieje z alkoholizmu, jest kolejnym błędnym przekonaniem. Nic się takiego nie dzieje, bo prawie moi wszyscy podopieczni, można powiedzieć 98% osób, było wieloletnimi uczestnikami wspólnoty, byli aktywnymi na mitingach, mieli służby, a choroba się pogłębiała, rozwijała. Bo nigdy tak naprawdę nie pozbyli się tego głównego czynnika, który powoduje naszą chorobę, czyli tej, jednego z dwóch składników alkoholizmu, którym, którą, którym jest psychiczna obsesja, która objawia się tym, kiedy nie pijemy, jesteśmy niespokojni, skorzy do gniewu, do rozgoryczenia. To jest istota naszej choroby, jedna z dwóch. Drugim jest alergia fizyczna. Ale mm, to nie o tym, bo to jest właśnie w Krokach 1-3 doskonale nam opisane, Czym jest alkoholizm, co nam jest, jak możemy wyzdrowieć i tak dalej. Że tak, kierunkiem tego mitingu, tak jak się dowiedziałem od prowadzącego, czy trochę wcześniej, jest właśnie praca na krokach. Czy, czy dzielenie się stricte pracą na, na programie 12 kroków, nie? Dlatego, no... Ciężko jest przejść od razu do kroku piątego, nie stawiając kroków jeden, dwa, trzy, cztery. Nie? Dlatego mówię, no, ja podzielę się swoim doświadczeniem z kroku piątego, ale żeby zrozumieć istotę, czy postawić krok piąty, trzeba, nie ma innej możliwości, jak postawienie poprzednich czterech kroków. Bo program jest tak ułożony, żeby ta świadomość, która którą przyswajamy, czy tą wiedzę, ona jest stopniowana. Nie można na przykład zrobić kroku pierwszego i kroku, nie wiem, czwartego od razu, czy kroku dziewiątego i kroku drugiego, a nie zrobić innych kroków. Program jest całością. Jest zbity w jeden, to jest jedna całość. Oczywiście jest stopniowany tak, bo nikt z nas nie jest w stanie przyjąć tej prawdy, przebudzić się do niej od razu, natychmiast, żeby na przykład. Nie wiem, żyć i, i z krokiem 10-11, ale to jest, to jest, tak to wygląda. I teraz tak, poproszono mnie, żeby podzielić się moim doświadczeniem w postawieniu, czy tak, w postawieniu, bo kroki stawiamy, kroku piątego. Przede wszystkim tak. Krok piąty jest takim można powiedzieć dla mnie, ja oczywiście to, co będę mówił, to jest moje doświadczenie, które ja sam przeżyłem, którego doświadczyłem i które przeszłem. Dla mnie krok piąty był takim bardzo krokiem przełomowym. To jest pierwszy krok, który oczyszcza mnie, czy pozbawia, może, może bardziej pozbawia wszystkich przeszkód, może nie wszystkich, ale wielu przeszkód właśnie na drodze do osiągnięcia, wyzdrowienia z alkoholizmu, Do tak naprawdę, jak to powiedzieć, to jest ciężko, czy zrozumienia istoty Boga w tym procesie, czy doświadczenia istoty siły wyższej w procesie mojego zdrowienia, nie? Bo w tym, w tym procesie, w kroku piątym, dowiadujemy się, że na przykład źródło mojego alkoholizmu źródło moich problemów oczywiście z poprzednich kroków każdy wie kto stawiał, że moim, moim problemem moimi problemami są moje wady charakteru, nie ludzie, nie y, świat, nie, nie sytuacje nie zdarzenia, a właśnie moje wady charakteru nie? więc y, już wiem o tym, w kroku czwartym się o tym dowiedziałem y, namierzyłem je Zobaczyłem, że to umysł mój tworzył we mnie cierpienie, że na 52 stronie trzeciego wydania zresztą jest bardzo to dobrze opisane, że yy, źródłem moich problemów jest mój ego i z I teraz, teraz yy, już o tym wiem, że moje wady są moim problemem, a teraz w kroku piątym dowiaduję się tak naprawdę o istocie moich wad. Co to znaczy? Istota. Nie, bo krok piąty, piąty. wyraźnie mówił o tym, że yy, ja po, pozwolę sobie tutaj zacytować. Yy, wymaga to w naszej yy, w ten sposób wchodzimy właśnie w yy, etap piątego kroku zdrowienia, w którym pisaliśmy yy, prawdziwe, właśnie yy, który rezultatem powinno stać się wyznanie przed Bogiem samym sobą i naszymi bliźnimi prawdziwe istoty naszych wad. Co to jest właśnie ta prawdziwa istota naszych wad? Bo krok piąty nam mówi wyraźnie: wyznaliśmy Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, tak dobrze? Istotę naszych błędów. Dokładnie tak to brzmi. I teraz jest cała, całe, teraz przechodzimy do pytania: co to jest właśnie istota naszych błędów? Nie? Bo też z mojego doświadczenia wiem, że krok piąty jest przede wszystkim też fałszywie interpretowany, że w kroku piątym tak naprawdę mówimy o tych wszystkich złych rzeczach, które robiliśmy, wyznajemy tam takie te wszystkie świństwa, te, te obsesje, te, te nieuczciwości, jakieś takie czarne, czarne okresy naszego życia. To też, ale głównym celem jest zrozumienie skąd we mnie powstały te wady. Jak się stało, że ja zostałem wypełniony tymi wadami i zacząłem prowadzić życie właśnie postrzegając świat z perspektywy moich wad charakteru. Co też oczywiście uwalnia mnie, bo jeśli ja odkryję źródło moich problemów w sobie, zrozumiem to źródło, wtedy mi będzie bardzo, że tak powiem, łatwo czy prościej pozbyć się tego źródła, bo już nie będę szukał na przykład, że moja żona jest nie taka. Nie będę szukał na zewnątrz problemu, że mój szef powiedział, że jestem idiotą, nie? że mnie zwalnia. Tylko będę bezpośrednio odnosił się do źródła moich problemów, czyli do moich wad charakteru. I tak, tak naprawdę krok piąty mówi, skąd się wzięły Moje, moje wady charakteru. Mówi o istocie, o źródle. I krok piąty tak naprawdę doskonale opisuje, namierza, a co za tym idzie, pozwala pozbyć się, czyli poprzez ten, ten akt wyznania Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istoty. Czyli tak naprawdę my mówimy, my się dzielimy tym, że mamy wiedzę to było przyczyną mojego alkoholizmu. Dlaczego moje życie, dlaczego reagowałem na ludzi w ten sposób? Dlaczego reagowałem na zdarzenia, na rzeczywistość? Dlaczego byłem wiecznie zły? Dlaczego miałem pretensje do wszystkich? Dlaczego cały czas chodziłem nabuzowany taki do granic możliwości, że ktokolwiek się na mnie na ulicy spojrzał, ja już chciałem mu gardło yy, przegryzać? Czy żądałem od ludzi... Yy, Wszystkiego praktycznie, żeby mówili to co ja chcę, zachowywali się to jak ja chcę czy, czy, czy żyli tak jak, jak ja chcę. Właśnie krok piąty, w kroku piątym docier dotarłem, docieramy do właśnie, dlaczego ja tak pojmowałem świat. Oczywiście to pojmowanie, to widzenie świata tak naprawdę rujnowało, było huraganem, destrukcją całkowitego mojego życia ale nie tylko tak jak i moich bliskich i praktycznie każdego napotkanego człowieka, z którym miałem interakcję, bo moje wady, mój egoizm tak naprawdę niszczył wszystko, co na swojej drodze spotkał. I krok piąty tak naprawdę jest bardzo prostym krokiem, tylko wymaga od nas właśnie zrozumienia istoty, dojścia do przeszłości, do tych wszystkich momentów, kiedy inicjowałem czy Kiedy robiłem rzeczy, które we mnie inicjowały, wywoływały, napędzały mnie, na przykład strachem. Nie? I teraz niech każdy sobie na przykład przypomnieć, ja sobie przypominam z mojej młodości, na przykład obowiązek pójścia do szkoły. Nie? Zamiast iść do szkoły szłem na tak zwane wagary, czyli szłem gdzieś do parku, paliłem papierosy, oczywiście wiedziałem, nie? że jest to zły uczynek. Ten, ta, ta wiedza, że robię coś złego, ona wywoływała we mnie ogromny strach. Nie? Bałem się wrócić do domu, bałem się reakcji ojca, cały czas myślałem, że to się wyda, że ktoś kiedyś powie moim rodzicom i w takim, w takim strachu cały czas żyłem i poprzez ten strach zaczynałem tak naprawdę postrzegać świat. Zaczynałem postrzegać ojca, że jest tyranem, że jest zły, a tak naprawdę zobaczcie, ja sam to robiłem. Moi rodzice kazali mi chodzić do szkoły, ale ja sam gdzieś w mojej już psychice takiej, nie za bardzo powiem, rozsądnej wybierałem właśnie rzeczy, robiłem rzeczy, które kiedy je zrobiłem, one wywoływały we mnie właśnie, inicjowały te wady. Na przykład jakieś oszustwa, kradzieże, nie? Ja coś jak ukrałem, no to chwilę się cieszyłem, ale później ta świadomość, że zrobiłem ten czyn, ona mi nie dawała spokoju. Ona napędzała we mnie cierpienie. Ona zaczynała mi mówić, uważaj, bo ten świat może się dowiedzieć, że zrobiłeś coś złego. Może cię napiętnować, może cię złapać. I tak zaczynałem postrzegać ludzi jako jako niebezpieczni, że są wrogami, że chcą mnie skrzywdzić, że chcą mi zabrać, ale tak naprawdę inicjatorem wszystkiego byłem ja. Zresztą ta prawda jest już nam objawiana na, na bazie kroku trzeciego, właśnie z tej 52 strony, ale teraz dochodzimy do istoty i tak naprawdę yy, krok przed piąty polega na tym, że przygotowuję, yy, wracam do przeszłości i wyszukuję, w mojej przeszłości właśnie wszystkich rzeczy, które fizycznie ja zrobiłem, nie? a które we mnie zainicjowały to, to cierpienie, ten strach, czy jakieś obsesje seksualne, wiedziałem, że coś zrobię robię złego, czy wykorzystałem kogoś, czy nie wiem, czy tak jak już mówiłem, ukradłem, oszukałem, podrobiłem papiery. Nie? Wszystko właśnie mój umysł mi mówił, że ja mogę to robić, nie? ale nie powiedział mi, że ja robiąc te rzeczy tak naprawdę inicjuję, wywołuję w sobie, czy buduję tak naprawdę moje wady charakteru. Także wady charakteru nikt nas w nas nie włożył. Nikt nam nie dał. Żaden Bóg ża w, w tym pakiecie urodzinowym tam nie było, tam były cechy charakteru. Ale wady charakteru, ta zwichnięta psychika moja, ona się ukształtowała właśnie na tych na tym, co ja zrobiłem. I tak naprawdę m, krok piąty pole ma dwa takie fundamenty, dwie wskazówki, nie? Yy, Które na, na 63 stronie jest napisane, yy, yy, że dokonali obrachunku zostają najwstydliwsze sprawy w ciemnym zakątku. I teraz tak, już mamy pierwszy wskazówkę, że musimy dojść w swoim, swoim obrachunku, yy, swojej dochodzeniu do tych istot istoty naszych błędów właśnie do rzeczy, które kiedy dzisiaj o nich pomyślimy wywołują w nas jeszcze jakieś zażenowanie, jakiś wstyd jakąś, jakąkolwiek formę cierpienia dochodzimy do tych miejsc nie, analizujemy je właśnie, że na przykład dzisiaj, nie wiem, jest we mnie mnóstwo strachu, bo zrobiłem to, ukradłem to oszukałem, nie wiem, zgwałciłem Różne rzeczy robiłem. To jest pierwsza wskazówka do kroku, piątego, żeby, żeby każdy z nas doszedł do tej istoty moich błędów, czyli do źródła, że to ja sobie to zrobiłem. Nie żadni rodzice, że byli, nie wiem, że nie mieli miłości, a ja chcę od nich miłości. Teraz jest kolejna sprawa, jak rodzice mogli mi dać jakąś miłość, jak oni sami nie mieli. I właśnie krok piąty, on jest krokiem bardzo, nas uwa bardzo mnie uwalniający właśnie e, już z tego fałszywego przekonania, że to świat był e, zły, że był przyczyną moich problemów, nie? że to ludzie mi źle życzyli i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Wszystkie moje problemy, wszystkie moje wady, charaktery, one powstały we mnie. Zresztą program o tym mówi, ale nikt z nas... nikt alkoholików nie uwierzy na słowo pisane. Dlatego krok piąty wprowadza w nas prowadzi nas do istoty naszych błędów, do źródła, dlaczego na przykład ja boję, bałem się ludzi, no bo kradłem, okradałem tych ludzi, plotkowałem o nich, źle im życzyłem, mściłem się, nie wiem, samochody im podpalałem, czy, czy różne inne rzeczy, ale ja to robiłem ale umysł właśnie mi mówił, że ja mogę to zrobić, bo ktoś mnie skrzywdził. Oczywiście jest to totalne kłamstwo. I drugim, drugą wskazówką tak naprawdę do, do wyszukiwania tego źródła to jest właśnie te najwstydliwsze rzeczy, które, które przeżyłem, a które jeszcze na tą chwilę, właśnie kiedy sobie je przypomnę, wydają mi się właśnie takie, no jakieś nie takie. Nie I drugą wskazówką jest na stronie, już mówię, no też w kroku piątym, że właśnie, żeby już kiedyś... Krok, aha... Y Zapomnijmy więc o naszej dumie i wydomącimy na światło dzienne wszystkie wypaczenia, braki naszych charakterów, wszystkie ciemne strony naszej przeszłości. Czyli to jest kolejna wskazówka, czym mamy się zajmować w krokiem piątym. Właśnie te wypaczenia, braki naszych charakterów, czyli jakieś, nie wiem, obsesje seksualne, jakieś, nie wiem, mordowanie zwierząt, czy jakieś rzeczy, które są, no, no nie są, że tak powiem, zdroworozsądkowe czy wszystkie ciemne strony naszej przeszłości, no, no już tak jak mówiłem, y, jakieś rzeczy, które, to, które robiliśmy, a potem bardzo żeśmy się bali, nie? że to się wyda, że ktoś wykryje, czy jakieś, no nie wiem, przestępstwa, y, kradzieże, oszustwa, y, nie wiem, no pobicie kogoś gdzieś tam, nie wiem, czy zamordowanie, chociaż ja nigdy się przez te 10 lat nie spotkałem z tym, w kroku piątym, nie? Jeśli, jeśli tam całe szczęście oczywiście. Nie? Także istotą, podstawienie kroku piątego tak naprawdę polega na tym, że dochodzimy do źródła tworzenia, wyprodukowania czy zainicjowania właśnie moich wad i później rozwijania. Bo oczywiście ja kiedy raz ukradłem, kiedy oczywiście bałem się, Wiedziałem, że ten strach we mnie powstał, on się rozwijał, to, ale no, głowa, głowa potrzebowała tej ulgi, potrzebowała właśnie, żeby ją zaspokoić w tym szaleństwie, która właśnie mi mówiła, żeby dalej kraść, żeby dalej oszukiwać, żeby dalej zdradzać, nie? bo to, to jest normalne. Właśnie to jest to, że po pewnym czasie w tym ok okolizmie nie możemy rozróżnić, co jest prawdą, i co jest fałsze. Nie? Że na przykład picie wydaje się nam rzeczą normalną. Co jest oczywiście bzdurą, co jest oczywiście kłamstwem, ale mówię, w kroku piątym ja postawiłem krok piąty, myślę, m, tak jak jest zalecane w wielkiej, wielkiej Księdze, czyli doszłem do prawdy o samym sobie. Odkryłem źródło powstania moich wad, charakteru we mnie. Czyli wszystkiego egoizmu, geocentryzmu, złości, strachu nie wiem, plotkowania, lenistwa. To ja wszystko stworzyłem. To, to jest moja zasługa. Nikt ani nic nie ma z tym nic wspólnego. Żaden człowiek, żadna sytuacja, żadne zdarzenie. Ja jestem odpowiedzialny w zupełności. I już kończę, bo już chyba czas pomału mija. Jeszcze ostatnie słowo. Dlaczego muszę dojść do tej istoty? Przede wszystkim... Dlaczego, ten, dlaczego forma kroku piątego jest właśnie, że wyznaliśmy Bogu sobie i drugiemu człowiekowi? Bo no, można by powiedzieć, dlaczego Bogu? No Bóg wszystko o nas wie. Nie? Dlatego Bogu, że w kolejnych krokach, w kroku szóstym, siódmym, będziemy prosili Boga właśnie o usunięcie tych wad z nas. Bo to jest takie paradoksalne, że my sobie stworzyliśmy te wady, ale sami nie możemy ich usunąć. Bo jak gdybyśmy mogli je usunąć, czy za sprawą na przykład innego człowieka, czy innego, nie wiem, czy terapeuty, czy specjalisty, dawno ja bym to zrobił. Ja, pierwsza, pierwsza moja terapia to była rok czasu w ośrodku zamkniętym. Miałem 18 lat, wtedy 5 lat heroinę brałem. Nie? Jeśli można było to usunąć, te moje źródło, moich problemów, dawno by się to stało. Jednak jest to niemożliwe. Dlaczego między innymi ten aspekt duchowy w tym programie jest bardzo ważny? I żeby y, ten Bóg jest nam potrzebny, a my musimy namierzyć te źródła naszych problemów po to, żeby właśnie wiedzieć, co oddać Bogu, a nie tylko powiedzieć, Boże, to zabierz tam ode mnie, tylko, no, ale co, nie? Właśnie y, sobie wyznać, czyli wiedzieć, skąd i jak powstały moje wady charakteru i drugiemu człowiekowi właśnie, żeby... Y, nabrać pokory, odwagi i, yy, i czegoś jeszcze. Yy, yy, tych niezbędnych czynników właśnie do dalszego zdrowienia. Nie? Czyli żeby po prostu otwarcie się yy, opowiedzieć o sobie, otwarcie się przyznać, otwarcie pozbyć się tak naprawdę strachu przed tym, że robiłem takie rzeczy, ale dzisiaj już tego nie robię. Dzisiaj moim celem jest y, y, życie, y, uczciwe, uczciwe życie. Bo y, takim sztandarem przewodnim y, mojego zdrowienia czy naszego zdrowienia anonimowych alkoholików jest bezwzględna uczciwość z samym sobą, nie? Tylko nie taka uczciwość, o której mówi nasza choroba, nie? Że rób ta co chcecie, ale właśnie ta uczciwość ogólnie pojmowana świecie, że kiedy zrobię coś złego, to wiadomo, że krzywdzę tak naprawdę samego siebie. To może tyle. Ja, ja jeszcze tylko chciałbym poprosić organizatorów mitingu o troszkę zmianę, zmianę, bo wiem, że tam było, było mówione o tym, żeby nie zadawać pytań speakerowi. Ja bardzo bym prosił, jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, bo wiem, jak to jest ważne. Wiem, ile ja miałem pytań na samym początku mojej drogi, żeby dzisiaj odejść od tego schematu i ja bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie, jeśli ktoś oczywiście będzie, będzie je miał. Także bym prosił też właśnie tutaj organizatorów o, o przychylność w tym temacie, bo wiem, jakie to jest ważne. Ode mnie tyle. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim pogody ducha i, i wiele wiele samozaparcia na tej drodze, bo jest potrzebne. Dziękuję bardzo.